Bednar na Bednarach to brzmi jak masło maślane, ale właśnie nie Bednar, czyli firma założona przez Ladisława Bednarza, czeskiego konstruktora, dziś właściciela e, firmy, nie pierwszy raz pokazuje się w Polsce ze swoimi maszynami o charakterystycznej kolorystyce. Ten żółty przyciąga wzrok od bardzo dawna, a my tutaj stoimy przy siewniku Omega 8000 L. Tak jest, czyli wersja lekka z ze zbiornikiem na nasiona z kompozytu. No właśnie, ale wersja lekka to troszeczkę tak brzmi jak żart przy tej szerokości roboczej, bo tu jest 8 metrów. Tutaj mamy 8 metrów, jest to siewnik składany hydraulicznie, wyposażony w przedni wał oponowy, dwa rzędy dysków uprawowych z dyskami typu agresiv oraz trzeci rząd dysków sterowany hydraulicznie to są dyski KULTER, dyski pofalowane, które służą do uprawy cięższych gleb tam gdzie jest duża ilość, duża ilość gród. Te, te dyski, te grudy przecinają wał i redlica, i redlica w systemie PSP, czyli na równoległym no taki agregat, no to z powodzeniem można wykorzystywać w uprawie bezorkowej. Tak, to czyli znaczy jest to zasadniczo, jest to maszyna uniwersalna, także może być i stosowana w klasycznych systemach uprawy jak i, jak i w przypadku upraw uproszczonych dzięki zastosowaniu rozwiązaniom i parametrom, które można dzięki temu uzyskać. Można stosować tak naprawdę i na glebach lekkich, piaszczystych, jak i na glebach bardzo ciężkich. No, co jest, że tak powiem, dość charakterystyczne. W Polsce ten, to to, to zróżnicowanie, zróżnicowanie terenu. No ale ta szerokość robocza 8 metrów, no to to jest prawie trzy razy tyle, co polscy rolnicy lubią, bo u nas dominują jednak siewniki 3-metrowe, czy agresyjowe Agregaty 3-metrowe, takich jest najwięcej, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. No, do 8-metrowego agregatu to tak naprawdę trzeba mieć dosyć duże pola. tak Nawet jeśli y, mamy duży areał, ale w małych kawałkach, no to z takim agregatem będzie problem. W jakich regionach, jak duże gospodarstwo musiałoby być, żeby ten agregat... No, przydał się. Znaczy, z własnego doświadczenia wiem, że tutaj akurat podejście jest dość mocno zróżnicowane ze względu na duży obszar, jakim jest Polska, ze względu na różne terminy agrotechniczne, no i oczywiście ze względu na gospodarstwa, jaki średni średnia wielkość pola w takim gospodarstwie. No to są, powiedzmy, maszyna jest dla gospodarstw, dla gospodarstw, dużych gospodarstw, które znajdują się, powiedzmy, na Wielkopolsce, w Lubuskim, Zachodniopomorskim, na Śląsku, w województwie lubelskim również. I ostatnia sprawa, sam agregat dosyć duży, dosyć ciężki, jak dużego ciągnika wymaga? To wszystko zależy od warunków polowych oraz od typu, typu gleb, ponieważ... Absolutne minimum, 150 koni wystarczy? Do 8 metrów? E, nie wystarczy. Absolutnie nie, absolutnie nie. Ja myślę, żeby można było pracować komfortowo tym siewnikiem, komfortowo, wydajnie oraz żeby spalanie było na zadowalności na optymalnym poziomie, ja myślę, że to jest w okolicach e, 250-300 koni co najmniej.